Księga Sędziów, szósty rozdział. Czytajmy od wiersza trzydziestego szóstego. Wtedy rzekł Gedeon do Boga Jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś, to ja rozłożę runowelny na klepisku. Jeżeli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś I tak się stało Gdy bowiem wstał na zajutrz i ścisnął runo Wygniótł z runa tyle rosy, że czasza była pełna wody Lecz Gedeon rzekł jeszcze do Boga Niech nie zapłonie gniew Twój na mnie, że jeszcze raz się odezwę Niech jeszcze raz wypróbuję to na runie Niech tylko runo pozostanie suche, a na całej ziemi wokoło będzie rosa. I uczynił tak Bóg tej nocy. Tylko runo było suche, a na całej ziemi wokoło była rosa. I ostatnio tutaj, kiedy czytaliśmy razem ten fragment i rozważaliśmy go, przyglądaliśmy się tym, temu zmaganiu Gedeona z wypełnianiem woli Bożej. I ci, którzy ostatnio byli, wiedzą, że ten fragment wcale nie mówi o tym o poszukiwaniu woli Bożej, tak jak to omylnie często się mówi o runie, gdyż Gedeon znał wolę Bożą. Bóg mu wyraźnie powiedział, co ma robić i Gedeon nie wykładał runa, aby poznać wolę Bożą, ale wykładał to runo, aby upewnić się, że Bóg faktycznie zrobi to, co obiecał. A więc tutaj ostatnio przyglądaliśmy się tym dwóm opiniom, jakie mają miejsce wśród ludzi wierzących na temat tej kwestii. Tych, którzy są zwolennikami poszukiwania woli Bożej i upewniania się o woli Bożej za pomocą właśnie tego typu zabiegów, jakichś wydarzeń, które miałby im potwierdzić, że to, czy tamto jest wolą Bożą. A z drugiej strony patrzyliśmy na tych, którzy są ostrymi przeciwnikami takiego podejścia do sprawy i którzy dopatrują się różnego rodzaju tutaj pogańskich naleciałości w tym, co Gedeon zrobił i w tym, co dzisiaj ludzie robią, kiedy w podobny sposób postępują i w ten sposób szukają woli, woli Bożej, czy upewniają się o tym, czy to, czy tamto jest wolą Bożą, za pomocą właśnie oczekiwania jakiegoś znaku, a bardzo często jest to sprowadzone do jakiegoś po prostu losu, jeśli tak, to tak, jeśli tak, to siak. Czyli nawet nie ma tutaj mowy o jakimś poszukiwaniu autentycznego działania Bożego, czy znaku Bożego, tylko po prostu orzeł, czy reszka, słońce, czy deszcz, na takiej zasadzie po prostu, jak tak, to zrobię tak, jak tak, to inaczej. A więc zupełnie odbieżne od tego, co tutaj tak naprawdę miało miejsce, gdzie widzimy ewidentny cud, który Bóg czyni na, na, na tą prośbę Gedeona. I, i rozważanie tego fragmentu sprowokowało nas do poruszenia całej tej kwestii rozumienia, poznawania, wypełniania Bożej woli w naszym życiu. A więc dzisiaj i w przyszłą niedzielę, jak Bóg pozwoli, bardziej szerzej zajmiemy się właśnie taką ogólną kwestią dotyczącą rozumienia i wypełniania woli Bożej. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym zadać każdemu z nas takie osobiste pytanie. Ilu z nas wielokrotnie, czy przynajmniej czasami znajdowało się w takiej właśnie pozycji, w jakiej znalazł się Gedeon. Ilu z nas było w miejscu, kiedy wiedzieliśmy, co jest wolą Bożą, a jednak baliśmy się tą wolę wypełnić i chcieliśmy jakiegoś zapewnienia, jakiegoś znaku, jakiegoś potwierdzenia, jakiegoś ewidentnego Bożego potwierdzenia, że to mamy robić. Chociaż doczytaliśmy się w Biblii, że to jest Jego wola. I chociaż w naszych sercach już byliśmy przekonani, że to jest Jego wola. A jakże często zmagaliśmy się z tym. Jakże często też pojawiały się różnego rodzaju pytania i wątpliwości. I nasze serce też ciągnęło nas w inną stronę. Jak już widzieliśmy w tym wcześniejszym fragmencie rozważając tutaj to, co wydarzyło się w życiu Gedeona, zanim jeszcze Gedeon wyłożył to runo, widzieliśmy, że Gedeon był człowiekiem pełnym obaw i lęków. Obawiał się Bożych przeciwników, tych wszystkich Midianczyków, których rającego był wydany i w strachu przed nimi, gdzieś tam w ukryciu, w tłoczni winnej, z zboże Widzieliśmy, że obawiał się Swojej własnej rodziny I mieszkańców swojego własnego miasta Kiedy Bóg nakazał mu zburzyć ołtarz Baala To zrobił to w nocy Ze strachu Przed tymi ludźmi I teraz Bóg powołał go do zadania Które Było ponad, ponad Jakieś ludzkie możliwości Oto, jak dalsze rozdziały mówią, Gedeon miał uderzyć na armię Migiańczyków, która liczyła 135 tysięcy. Niezwykłe było to, że w ogóle na jego wyzwanie aż 32 tysiące z Izraela przybyło. Więc Gedeonowi udało się zgromadzić armię 32 tysięcy wojowników, jeśli takich można nazwać w tym czasie, gdyż była to jak gdyby historia ciągłych i porażek i właściwie będąc przez te wszystkie lata, 7 lat wygłodzeni przez tych migienitów, którzy wszystko im zjadali, trudno mówić nawet tuarnie, ale było 32, 32 tysięcy ludzi, którzy przybyli, tak, na jego wyzwania, aby walczyć. I ma przed sobą 135 tysięcy. A więc postawmy się na jego miejscu i, i wyobraźmy sobie w takiej sytuacji. Że mamy takie zasoby i takich przeciwników, i teraz Bóg mówi: Idź i pokonaj ich w Twojej mocy. Myślę, że ludzką tutaj, jeśli popatrzymy na to po ludzku, nie tak, wiecie, jak my czasami czytamy te biblijne historie i tak osądzamy tych, tych, tych bohaterów wiary, czy tych ludzi, o których Słowo Boże mówi, i tak mówimy: No jakże oni mogli być tacy niewierni? No jakże oni mogli być tacy nieposłuszni? Jakże oni mogli tyle razy w kółko To same błędy powtarzać I czasami zapominamy, że to byli tak sami ludzie jak my Ileż my razy to samo robimy Ileż my razy jesteśmy do nich podobni zresztą po co Bóg te wszystkie rzeczy zapisał w swoim Słowie Właśnie po to, żeby jak lustro przed nami coś pokazać Abyśmy zobaczyli siebie samych w tym wszystkim I zobaczyli nasze własne zmagania I nasze własne słabości I te rzeczy, z którymi my sobie nie radzimy I te rzeczy, w których my upadamy I w których my zawodzimy Ten przypadek, kiedy Bóg daje znak Gedeonowi, nie jest też odosobnionym przypadkiem w Biblii. Są też inne miejsca w Słowie Bożym, inne historie, gdzie Bóg dał jakiś znak, aby potwierdzić swoje Słowo. W środę tutaj, zanim jeszcze, nie w tą, tylko w zeszłą środę, żeśmy też rozważali tę kwestię tak, w tym naszym, na tym naszym dyskusyjnym spotkaniu I, i myśleliśmy o tych różnych, właśnie innych sytuacjach, gdzie w Biblii Bóg dawał też jakieś znaki, przemawiał w taki powiedzmy sposób. Myśleliśmy o tym słudze Abrahama, który poszedł, aby szukać żony dla jego syna i który modlił się przy studni aby Bóg w taki, w taki sposób dał tą małżonkę dla Izaaka. I tak się rzeczywiście stało. Bóg wysłuchał jego modlitwy i, i ta dziewczyna przyszła i na, dała jemu woda, a na, napoiła też jego wielbłądy, tak jak prosił w modlitwie. A więc Bóg dał mu taki znak. W innym miejscu czytamy o, o, o, o chorobie króla Hiskiasza. I, I sam prorok powiedział do niego prosi, a Pan da Ci znak. I tam była kwestia przesunięcia się cienia po schodach, jeśli pamiętacie. A więc Bóg czasami wręcz sam mówi prosi, a dam Ci znak. Oczywiście nie jest tej sytuacji wiele i tutaj musimy być bardzo ostrożni z tego, aby nie zrobić z nich jakiejś nauki dotyczącej poszukiwania tych znaków dlatego też, że takiej nauki w Słowie Bożym nie ma a wręcz jak widzieliśmy ostatnio rozważając tą kwestię w Nowym Testamencie czytamy ostrzeżenia i napomnienia dla tych, którzy domagają się znaków a więc potrzeba tutaj pewnej równowagi to co myślę tutaj jest taką zasadniczą lekcją w tym wszystkim jest to, że Bóg po pierwsze, nie zgromił Gedeona za to, co zrobił. Już wcześniej, kiedy przyniósł tą ofiarę dla tego anioła, który mu się ukazał, Bóg dał mu znak w postaci przyjęcia tej ofiary i buchnął ogień ze skały i pochłonął tą ofiarę, co było dla niego pierwszym znakiem. I również w tej sytuacji, kiedy Gedeon przyszedł z taką prośbą, Bóg uniżył się do niego i odpowiedział mu. I Bóg zrobił to, co go prosił Chociaż niekoniecznie było to właściwym sposobem Aby szukać woli Bożej Aby upewnić się o woli Bożej raczej A jednak widzimy, że Bóg w swojej łaskawości Uniżył się do niego I dał mu znak, o który prosił W psalmie 103 czytamy Jak się lituje Ojciec nad dziećmi Tak się lituje Pan. Nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy trochę. I Bóg wie, gdzie jesteśmy. I wie, jak słabi jesteśmy. I niejednokrotnie czyni rzeczy, które... Trudno jest nam biblijnie wyjaśnić tak naprawdę. Niejednokrotnie jest tak, że Bóg działa w sposób, który trudno jest nam zamknąć w ramach tego ogólnego objawienia, jakie dał nam w swoim słowie. Błędem jest, kiedy my robimy z tych wyjątków zasady i niestety tak często bywa. Dzisiaj Kościół jest słabo douczony biblijnie, natomiast jest wielkie zainteresowanie opowieściami. Jest wielkie zainteresowanie świadectwami, jest wielkie zainteresowanie historiami różnego rodzaju. I nie ma nic złego w świadectwach, w historiach i w opowieściach, ale Słowo Boże ostrzega nas, że przyjdą takie czasy, kiedy ludzie odwrócą swoje ucho od zdrowej nauki, a będą słuchać baśni, będą słuchać tego, co ucho łewce. Będą słuchać historii, będą słuchać jakichś objawień, będą słuchać jakichś osobistych doświadczeń ludzi i na tym opierać swoje życie zamiast na zdrowej nauce Słowa Bożego. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Kiedy my bierzemy świadectwo takiego czy takiego brata, takiej czy takiej siostry i mówimy zobacz, Bóg uczynił to w jej życiu, a więc my róbmy tak samo. Nawet niebezpiecznym czasami jest wzięcie przykładu z pewnych biblijnych postaci. Na przykład, pomyślmy o tym proroku Bilanie, który do którego Bóg przemawiał, który jak kogoś przeklął, to był przeklęty. Jak kogoś pobłogosławił, to był błogosławiony. Prorok Boży, wydawałoby się. A jednak jego postać jest dla nas nie, nie, nie przykładem do naśladowania, ale jest przykładem ostrzegającym nas, abyśmy mając doświadczenie objawienia Bożego nie lekceważyli naszego osobistego życia. Tak jak on hołbił w swoim sercu chciwość i zachłanność, która go zgubiła. I nawet w księdze objawienia jest przedstawione jako obraz tych, którzy chcą z religii ciągnąć zyski. Którzy myślą, że mogą, stając za kazalnicą czy prowadząc jakąś służbę w kościele, dorabiać się i szukać w niej zysków osobistych. A więc są przykłady biblijne, są historie biblijne, są wydarzenia w życiu ludzi, niejednokrotnie ludzi wiary, które nie są wcale dla nas przykładem do naśladowania ale są po prostu przedstawieniem tego, co miało miejsce w ich życiu. Są prawdziwą relacją z ich życia. Ale często są dla nas ostrzeżeniem, a nie przykładem. Więc i tutaj w tej historii myślę, że musimy być bardzo ostrożni, aby nie pójść za daleko i nie zrobić z tego, co Gedeon zrobił, jakiejś zasady naszego chrześcijańskiego życia i postępowania. Tym bardziej że kiedy spojrzymy w Nowy Testament, który tam bardzo wiele mówi na temat woli Bożej, poznania woli Bożej i wypełniania woli Bożej, nigdzie, przy nigdzie ani razu nie daje nam takiego przykładu, żebyśmy w taki sposób szukali woli Bożej, czy szukali jej potwierdzenia. Ani razu nie znajdziemy takiego przykładu. Jakkolwiek czytając historię tych wielkich, powiedzmy, gigantów wiary, o których mówi Słowo Boże, jak również i tych innych, o których mówi historia Kościoła. Widzimy, że byli to ludzie, zwykli ludzie tacy jak ja i ty, którzy mieli swoje obawy, którzy mieli swoje lęki, którzy mieli swoje chwile zwątpienia, mieli chwile załamania i którzy czasami doświadczyli Boga w Jego właśnie łaskawości, w Jego dobroci, w Jego przychylności, mimo, że ich podejście do Boga, mimo, że ich szukanie Boga nie było do końca właściwe i Bóg czasami mimo tego odpowiedział mimo tego Bóg się uniżył do nich i mimo tego Bóg działał w ich życiu dlatego tutaj ja też jestem ostrożny przed tym, aby wydawać jakiś osąd na Gedeona i na tych wszystkich którzy dzisiaj w podobny sposób czasami szukają woli Bożej ze względu właśnie na to, że nie znają Słowa Bożego ze względu na to, że są świeżymi ludźmi w wierze że jeszcze wciąż w ich myśleniu wiele rzeczy jest nieprzemienionych i przenoszą te różne swoje wyobrażenie Boga i Jego działania ze świata do swojego nowego życia i wciąż pokutują pewne praktyki i pewne zachowania, które towarzyszyły im w życiu, kiedy nie znali Boga. Jakkolwiek nie jest to usprawiedliwienie dla żadnego z nas, aby pozostać w takim stanie, aby teraz powiedzieć, skoro Bóg odpowiedział mi w ten sposób, skoro Bóg zadziałał w, tym, w, takim, w taki sposób, to to dlaczego ja mam teraz iść dalej? Dlaczego ja mam w jakiś inny sposób? Lepiej się trzymać tego, co działało, tak? Co działa. jest taki płytki pragmatyzm. I myślę, że znowu dzisiaj w Kościele bardzo wiele tego możemy oglądać. Że po prostu jest skalkowanie, kopiowanie różnych zachowań, różnych schematów, różnych działań z jakichś miejsc, gdzie ponoć coś się wydarzyło. I ludzie są bardzo chętni, skłonni żeby jeśli ktoś gdzieś słyszeli że zadziałało to żeby to wprowadzić i u nas też to zadziała na zasadzie y, kalki i schematu jakże często są rozczarowani bo sama forma nie jest w stanie sprowadzić treści a niestety bardzo często kopiuje się tylko formę. a brak jest tam tego serca które było w tamtym miejscu gdzie Bóg to działa. a brak jest tej pokuty często brak jest często tego uniżenia które tam było którego tutaj nie ma, jest tylko ta sama forma Ale pozbawiona tego, co było esencją Tego, co Bóg sprawił, że zadziałało Pamiętacie, jest taki fragment W Starym Testamencie, gdzie Właśnie król Izraelski, Hiskiasz, choruje I Bóg posyła do niego proroka Aby przyłożył Placek na wrzut, który miał I Bóg cudownie Uzdrawia go Czy to znaczy, że teraz każdy Kto jakiś tam wrzut ma to weźmie jakiś placek, zrobi, choćbyśmy znali przepis na ten placek, jaki Izajasz zrobił. I, I że tak jak Hiskiarz położy go i pomodli się i to zadziała. Czy możemy mieć taką pewność, taką gwarancję? Jest wiele takich innych kwestii, które czasami tak bezmyślnie próbujemy przełożyć. i W ogóle nie rozumieją, co się za nimi kryje, o co tam w tym chodzi. Ale tak po prostu jest napisane literalnie. Nie chcemy się w to wgłębiać, nie chcemy tego jakoś rozważać. Po prostu kalkujemy pewną, pewną formę. Jakże często to nie działa. Rozważaliśmy też w środę tę kwestię uzdrowienia i tego, co Jakub pisze w swoim liście, aby przywołać starszych i namaściwszy oliwą w imieniu Pańskim modlić się, a choroba podźwignie? A nie wiem, czy byliście świadkami takich sytuacji, kiedy tak się stało, kiedy ludzie byli namaszczeni oliwą Pańską i modlili się ich i nie został podźwignięty ze swojej choroby. Czemu? Przecież zrobili to wszystko, co Jakub napisał i, i postępowali dokładnie, wydawałoby się tak, jak tam jest napisane, a nie zadziałało. Czemu nie zadziałało? Czy Jakub się mylił, mówiąc, że modlitwa płynąca z wiary podniesie go? Jest tu wiele pytań, oczywiście wiele różnych tej można doszukiwać się przyczyn takich, takiego stanu rzeczy. Ale myślę, że lekcja jest prosta. Samo wypełnienie jakiegoś jakiejś formy, samo zrobienie czegoś tylko dlatego, że tak jest nawet biblijnie, albo że gdzieś tam działa, niekoniecznie gwarantuje nam, że Bóg w tym będzie obecny. I że Bóg w tym zadziała. A więc tutaj musimy czegoś szukać więcej niż tylko formy. Musimy tutaj zawsze patrzeć dalej, niż tylko na jakieś takie rzeczy, powiedzmy, schematyczne, czy, czy zewnętrzne, czy jakąś formę. Zawsze musimy patrzeć daleko, głębiej, tak jak Bóg patrzy. Patrzy na serce. A więc zastanówmy się pokrótce nad tym pytaniem, w jaki sposób... Możemy znać wolę Bożą. Dzisiaj już na początku naszego spotkania czytaliśmy psalm, fragment, psa, fragment psalmu 119. W wierszu 101 tego psalmu czytamy Słowo Twoje jest pochodnią nogą moją i światłością ścieżką moj. Dawid postrzegał Boże Słowo jako lampę, jako światło, które oświeca jego drogę. Wiedział, że dzięki Słowu Bożemu będzie widział drogę, którą idzie, będzie widział na niej przeszkody, będzie widział na niej zasadzki, będzie widział nierówności, będzie widział jak ma iść, aby nie potknąć się, aby nie upaść. I chwali Boga, mówiąc, tak, Panie, Twoje Słowo jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moją. Nie wiem, czy kiedyś zdarzyło Wam się y, iść w nieznanym miejscu w nocy, w ciemną noc, w bezksiężycową noc. A pamiętam kiedyś z Agnieszką, żeśmy z y, tego czasu, niektórzy pamiętają, podróżowali dużo stopem. I po całej Europie jeździliśmy autostopem, jeszcze zanim mieliśmy dzieci oczywiście. I pewnej, pewnej nocy wylądowaliśmy właśnie gdzieś tam na granicy Belgii przy autostradzie i już było za późno, żeby łapać dalej stopa, musieliśmy gdzieś tam się rozłożyć. Mieliśmy taki mały namiot i tam taka była kępa jakichś jakich drzew, jakichś krzaków. I tam żeśmy weszli, próbowaliśmy rozbić ten namiot w tych krzakach. I to, to było tragiczne, po prostu nic nie było widać Myśmy mieli żadnej latarki nic I to było tragiczne Po prostu rana jak później, wiecie, przyszło To okazało się, że to nie było takie straszne miejsce I że tam tylko wystarczyło troszkę odgarnąć da, I byłoby ok, Ale po ciemnicy w nocy że się Nie mogli tam nic dojrzeć po prostu w tych szakach. I prosta rzecz Udawałoby się rozłożyć namiot taki niewielki W takim miejscu był dla nas kłopotem. Gdybyśmy mieli światło Gdybyśmy mieli tam jakąś lampę no, Nie było problemu ale w ciemności bardzo trudno jest coś prostego nawet zrobić. Boże słowo jest światłością dla naszych nóg. Jest pochodnią naszym nogą. I Bóg objawia swoją wolę przede wszystkim w swoim słowie. I objawia ją na dwa sposoby. Po pierwsze, objawia ją dając nam bezpośrednie, jasne, przejrzyste przykazania. Nakazy i zakazy. Jest wiele miejsc, w których Bóg mówi będziesz i mówi co będziesz robił i z drugiej strony mówi nie będziesz i zakazuje nam pewnych rzeczy i w ten sposób objawia nam swoją wolę mówi nam co chce abyśmy robili i co chce abyśmy nie robili i pierwszą rzeczą jeśli chcemy poznać wolę Bożą to jest dobre poznanie tego słowa a widzicie dzisiaj jest tak, że ludzie chcieliby znać wolę Bożą nie jest to, że ludzie w kościele nie chcą znać woli Bożej, ale są zbyt zajęci, żeby poznać Boże Słowo. Chcą po prostu odpowiedzi Bożej w danej sytuacji. Boże, co mam zrobić z tym? Co mam zrobić z tamtym? A nie wiedzą, że Bóg już się na ten temat wypowiedział w swoim Słowie. Ponieważ drugim sposobem, w jaki Bóg przemawia są ogólne zasady, które możemy wyjąć z tych wszystkich historii, z tych wszystkich wydarzeń z tych wszystkich y, porażek i sukcesów Bożego Ludu i y, ja osobiście jestem przekonany że odpowiedzi na wszystkie nasze pytania są w Słowie Bożym, że Słowo Boże jest całkowicie wystarczające aby odpowiedzieć na każde jedno pytanie w naszym życiu, nawet takie jak gdzie mam mieszkać, gdzie mam pracować, z kogo mam wyjść i nie, nie zamierzam tego udowadniać teraz, ale jeśli na tym się głębiej zastanowimy, jeśli poznamy zasady, jeśli zobaczymy, jak to w naszym życiu wyglądało, jeśli popatrzymy na ludzkie sytuacje, to jeśli dobrze znamy Słowo Boże, jeśli ciągle trwamy w tym Słowie, jeśli rzeczywiście y, to Słowo mieszka w nas obficie, tak jak powinno mieszkać w naszych sercach, decyzje stają się oczywiste. I wiele rzeczy możemy wykluczyć, wiele rzeczy możemy zrezygnować i w końcu pozostaje nam jeden wybór, jaki jest właściwy i słuszny. Ale problem jest taki, że wielu ludzi po prostu nie zna Biblii. Nie czyta tej Biblii regularnie. Nie rozważa jako dniem i nocą tego słowa. Ale po prostu albo od niedzieli do niedzieli, albo od czasu do czasu, albo trochę tu, trochę tam, trochę tam. Pewnych miejsc w ogóle nigdy nie czytali, nie, nie znali, bo to zbyt trudne, bo to jakieś niezrozumiałe. I, i jest takie podejście często do Biblii właśnie. Yy najlepiej tak ktoś by tak wyjaśnił. Najlepiej ktoś tak powie jakieś kazanie, posłuchać jakiegoś kazania i tak dalej. I kazania są dobre. I Bóg dał kaznodziejów i pastorów, i nauczycieli. Ale czytamy tutaj, że nie to nie kazania są słow, światłem dla naszych nóg. Nie y, jakiś wykład tylko, ale słowo. Pan Jezus obiecał nam wierzącym nauczyciela, który nam objawi to słowo i wprowadzi nas we wszelką prawdę. I każdy z nas, jeśli narodziliśmy się na nowo, jeśli Duch Boży znalazł nas nas mieszkanie, ma nauczyciela, który naucza go wszystkiego, czego potrzebuje wiedzieć. I objawia mu wszystko, czego, co potrzebuje wiedzieć w swoim życiu, aby pełnić wolę Bożą. Jeśli tylko my uważnie słuchamy tego nauczyciela i jego podręcznika. Widzicie, jak ja jestem nauczycielem angielskiego i uczę w szkole, to mam problem, kiedy czasami uczniowie przychodzą na lekcje bez podręcznika. Bo ja nie prowadzę tak zajęć, wiecie, z rękawa, tylko jak uczę angielskiego, to uczę zawsze na podstawie podręcznika. Oczywiście mam jakieś dodatkowe materiały i różne swoje pomysły i tak dalej, ale kieruję się tym, co jest w podręczniku. I oczekuję od moich uczniów, że zrobili zadanie domowe w zeszłej lekcji i są przygotowani na to, żeby dzisiaj uczyć się z tego, co dzisiaj zamierzam dalej prowadzić z podręcznika. Jak taki uczeń przychodzi bez podręcznika na zajęcia, a jeszcze nie zrobił zdania domowego, to jest udręką i przeszkadza wszystkim innym. I ciągle zadaje jakieś pytania, które nie zadawałby, gdyby przeczytał, co tam było napisane, gdyby przygotował się i wszystko szłoby dużo prościej i mniej byłoby zamieszanie. On by więcej skorzystał i więcej by rozumiał, i więcej wiedział, gdyby tylko miał podręcznik ze sobą i gdyby zajrząc tam w tym podręczniku napisano. A tak jest zamieszanie. Harmiger. I tak też jest w naszym życiu. Gdybyśmy tylko czytali ten Boży podręcznik. Gdybyśmy tylko rozważali te słowa, które tu są zapisane. Tak jak nam jest nakazano. Bóg co nakazał? Rozmyślać o tym słowie w dzień i w nocy. Gdy wstajemy, gdy kładziemy się. Gdy wychodzimy z domu i wracamy do domu. Kiedy tylko jest możliwość, kiedy tylko nasz umysł jest w stanie zająć się czymś. To nie myśleć o głupotach o bluzeczkach, w tym, tam, w, jak to się to nazywa, w tym, tam, za 5 zł, czy co tam, z drugiej ręki, czy w jakichś innych bzdurach. Ale w myślę o tym słowie, w dzień i w nocy. Tak czytamy, myślcie tylko o tym, co dobre, co czyste, co szlachetne nie o tych rzeczach, które są na ziemi, ale o tych rzeczach, które są w górze. To nie znaczy, że nigdy nie myślimy o tym, co będziemy jeść, bo to trzeba zakupy zrobić i trzeba coś tam ugotować i dalej. A rozumiesz, trzeba jakąś bluzeczkę kupić, jak się stara zepsuwać, czy tam zborwala, czy co tam. Ale czasami to po prostu te wszystkie rzeczy tak, tak się kłębią w tej głowie i, i całe życie wokół tych wszystkich przyziemnych rzeczy się toczy, że potem człowiek nawet nieraz siada do tej Biblii i po prostu nie może się skupić czyta, czyta, te myśli już tam wirują w tej głowie I, i nic nie bierze z tej Biblii, co z tego, że przeczytał swoje pół godziny jak już jego myśli ciągle gdzieś tam tutaj, tam załatwiają sprawy no i nic to daremne takie czytanie a więc pierwszą podstawową zasadą rozumienia i poznania woli Bożej jest znajomość Jego słowa Bóg już powiedział to, co chciał nam powiedzieć. I Bóg objawił siebie, objawił swoją wolę nam w swoim Słowie. I mówi, jeśli chcecie znać mnie, jeśli chcecie znać moją wolę, to czytajcie Moje Słowo. Pamiętacie tego grzesznika w piekle, który cierpiał tam i do Łazarza mówi, Łazarzu, nie, tam do Abrahama mówi, Abrahamie mówi, poślij tego Łazarza, niech on zmartwychwstanie, wtedy moi bracia tam chociaż uwierzą. A co, Abraham mówi, nie, nie, nie. I mają rzesza. Niechaj czytają. A jeśli moi Rzeszani chcą słuchać, to i ktoś z martwych stanie to nie uwierzy. Możesz wielki cud uczynić, mogą wielkie rzeczy się wdarzyć. Jeśli ktoś nie chce słuchać Bożego Słowa, te wszystkie inne rzeczy na chwilę, wiecie, jest, jest szok taki, ła! Tak jak ten, jak Pan Jezus zbudził tego łazarza później ze skrobu. Wiecie, był szok na początku. Donieśli tam nawet faryzeuszom, i ci też byli w szok, ale co? Nie uwierzyli w Pana Jezusa. Mówili, zamordujemy i Pana Jezusa i łazarza, się pozbędziemy. A więc Słowo Boże. Słowo Boże jest fundamentem i źródłem naszej wiary i zrozumienia Bożej Woli. Następne te elementy, które tu pokrótce chcę wymienić, często są przedstawiane jako takie równie fundamentalne kwestie jak Słowo Boże. Absolutnie bym tego nie robił i strzegłbym się takiego myślenia, żeby stawiać je na równi ze Słowem Bożym. Natomiast myślę, że są to, są to rzeczy, które Bóg może wykorzystać którymi Bóg może się posłużyć, które mogą być pomocne w potwierdzeniu nam Słowa Bożego, czy jakimś mogą być elementem, który nas zachęci, tak jak to runą myślę było w przypadku Gedeona. On miał już Słowo Boże, Bóg powiedział mu po pierwsze, co ma zrobić, a więc... To, co miał zrobić, nie było oparte na runie, było oparte na tym, co Bóg mu powiedział. Natomiast runo było jedynie czymś, co miało go upewnić, utwierdzić, tą jego chwiejącą wiarę się wzmocnić. I te elementy, o których teraz chcę powiedzieć, wierzę, że są biblijnymi kwestiami, które mają służyć umocnieniu, utwierdzeniu naszej wiary, czy, czy zapewnieniu nas, że to, czy tamto jest wolą Bożą. Natomiast nie ważyłbym się czynić z nich jakichś takich, wiecie, świateł, które jak trzy razem świecą, to na pewno to jest wola Boża, czy coś w tym stylu. W liście do Kolosan, w trzecim rozdziale i piętnastym wierszu, czytamy, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. I to greckie słowo użyte tutaj w tym wierszu rządzi jest słowem, jest czasownikiem które pochodzi od rzeczownika opisującego sędzie sędziego tego, który w kwestiach dyskusyjnych jakichś spornych wydaje wyrok, tak? czy to jest słuszne, czy tamto jest słuszne czy ten ma rację, czy tamten ma rację list do Kolosam 3.15 dla tych, którzy jeszcze szukają a więc tutaj Apostoł Paweł, natchniony Bożym Duchem, mówi, że w waszych sercach ma rządzić pokój Chrystusowy. A więc innymi słowy, ten pokój, który daje Bóg, ten pokój, który jest pokojem Chrystusa, ma być... Tym, co ma być tym, co rządzi w waszym życiu, w waszych sercach, czyli pomaga wam decydować, co jest właściwe, co nie jest właściwe, co pomaga w takim decydowaniu, raczej bym tak to ujął, że jeśli w jakiejś sytuacji yy, yy, mamy niepokój w sercu, gdzieś yy, taka decyzja napawa nas jakimś takim stanem nie za bardzo wiemy dlaczego. To nie jest tak, że wiecie, boimy się, bo strach tutaj Gedeonowi cały czas towarzyszył, a jednak było to słuszne, żeby to zrobić. Więc tutaj czasami jest nam to trudno odróżnić, wiecie, nasz strach, nasze obawy od, od, od tego, czy tam jest Boży pokój, czy nie ma w tym. I tutaj też często ludzie popełniają taki błąd, że wiecie, jak wszystko się układa z płatka, jak wszystko tak dobrze idzie, okoliczności są pomyślne, no to mają pokój w sercach, tak? No bo czego mają się obawiać? Z, z czym się mają? Ja mam pokój w tej sprawie, mówią. Ale niech no tylko jakiś wiatr się zerwie, niech no tylko jakaś burza się rozpędza, to oni już nie mają tego pokoju. Już to, co, z czego tak byli pewni, tak byli przekonani, za czym tak stali, że tak, to jest wola Boża, nagle zaczynają w to wątpić, zaczynają w to Czyli to nie był żaden pokój Boży tak naprawdę w sercu, tylko to był po prostu taki pokój wynikający z naturalnych tutaj sytuacji, że, że to taki pokój to zawsze mamy, jak wszystko dobrze, wiecie. Nie musisz się bać, jak masz dobrą pracę i dobrze zarabiasz i jesteś zdrowy i tak dalej, to nie, nie masz niepokoju, że zaraz umrzesz i że zaraz stracisz pracę, kiedy nic tego nie zapowiada. Najczęściej. Niektórzy cały czas się boją, nawet chociaż wszystko dobrze, im się i tak się boją i ciągle trzęsą się. Ale to inna sprawa. To już jest jakaś nasza chyba polska upadłość. Ciągle są niezadowoleni, ciągle narzekają na wszystko i zawsze się wszystkiego boją. Ale generalnie rzecz biorąc, jak sprawy się dobrze układają, no to Człowiek ma taki spokój, tak to bym nazwał I mówią nieraz, że to taki Boży pokój Mają w sercu nie? Tak to trzeba być tym ostrożny to, to, to nie jest takie Oczywiste Jeśli chcemy być pewni Że ten pokój Który wydaje nam się, że mamy W sercach jest Bożym pokojem To myślę, że upewnimy się o tym Wtedy, kiedy będziemy czekali kiedy będziemy, w, jeśli, mówię o decyzjach, tak? jesteśmy przed decyzją jakąś i mamy pokój w danej sprawie. Nie? Wtedy nie spieszymy się od razu, bo wiecie, ktoś coś powiedział i my mamy pokój, ciach i coś robimy. Nie? To, to, to, to, to Poleganie na emocjach bardziej jest, na jakichś swoich odczuciach, a nie na żadnym Bożym pokoju. Jeśli to jest Boży pokój, to trzeba czekać. I modlić się, i zastanawiać się przed Bogiem, i rozważać Jego Słowo, myśleć, czy coś Bóg nie powiedział na ten temat, czy jest jakaś historia, czy jest jakieś wydarzenie, czy są jakieś biblijne kwestie, które mogą mi pomóc upewnić się, że to jest Bogu miłe. Jeśli rozważając to, jeśli rozmyślając o tym, jeśli modląc się, czekając na Boże potwierdzenie, nadal ten pokój pozostaje w naszych sercach, myślę, że może to być wskazówką, że Bóg za tym stoi. Tak powtarzam, może nigdy nie stawiajmy tego na równi z Bożym Słowem. Natomiast jest to jakaś pomoc. I powinniśmy strzec się takich, wiecie, yy, jakichś nagłych pomysłów, które mamy, nagłych jakichś naszych impulsów emocjonalnych, czy czegoś takiego, i czymś takim się kierować, i za czymś takim iść, co też słyszałem. Niektórzy mówią, ta pierwsza myśl, którą miałeś, to jest zawsze z Boga. A potem to przychodzi diabeł i Cię straszy, i Cię zniechęca. I te... A więc mówią niektórzy, zawsze idź za tą pierwszą myślą, bo ta pierwsza myśl od Boga. Ja się w Biblii nie czytałem czegoś takiego, że pierwsza myśl to zawsze od Boga nie, raczej czytam ci, którzy oczekują Pana staj się na Pana w milczeniu czekaj na Niego raczej takie zachęty znajduję, aby się upewnić, aby badać a nie pierwsza jakaś myśl ci strzeli do głowy i, i mówi, że to, że to jest duchowe nie znajduję w Biblii żadnej takiej jakiejś nauki wręcz przeciwnie, raczej jest, wiele jest wezwań do tego, żeby w sytuacjach poważnych, szczególnie w ważkich decyzjach, żeby się nie spieszyć, ale żeby czekać i upewnić się, że to faktycznie jest wolą Bożą. Po drugie w psalmie 37, w czwartym wierszu czytamy rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. I dosłownie tutaj w oryginale jest powiedziane rozkoszuj się Panem, a daci pragnienia twojego serca. I to jest dwuznaczne. To, to stwierdzenie w oryginale nie jest jednoznaczne. Nasi tłumacze tutaj poszli troszkę za daleko, moim zdaniem, i przetłumaczyli to w taki sposób, że to jest jednoznaczne. Ale to nie jest jednoznaczne. Tu jest powiedziane, jeszcze raz. Rozkoszyj się Panem, a daci pragnienia twojego serca. A więc. Znaczenie tego wiersza jest dwojakie Po pierwsze oznacza, że Pan Da nam Do serca pragnienia tak? Da pragnienia Twojego serca Czyli w nasze serca On sam włoży jakieś pragnienia On sprawi, że my będziemy czegoś pragnąć A z drugiej strony oznacza to Że da nam to, czego będziemy pragnąć Da pragnienia naszego serca I w języku hebrajskim to dokładnie to oznacza to Oznacza to obie te rzeczy Że On daje nam Ich cenie i pragnienie, i wykonanie. To tak? no o to chodzi. Że on inspiruje pewne rzeczy w naszych sercach. Że on, jeśli my co? Rozkoszujemy się nim. Tu jest klucz, tu jest klucz. To jest najważniejsza kwestia, o której na końcu tutaj się, nią się zajmiemy. Jeśli rozkoszujesz się Bogiem, jeśli On jest Twoją rozkoszą, jeśli On jest tym, któremu chcesz się podobać, Jemu chcesz służyć, Jego chcesz kochać całym swym sercem, jeśli On jest tym, na kogo tęsknisz, do kogo chcesz biec, z kim chcesz się spotykać w modlitwie, jeśli Nim się rozkoszujesz, to On wkłada w twoje serca pragnienia i On też daje ci pragnienia twojego serca. A więc, jeżeli trwasz Bogu, to Bóg przez swego ducha będzie ci pobudzał do różnych rzeczy będzie Ci dawał pragnienie, żeby to, czy tamto zrobić. I to będzie Jego wolą. To On sam wzbudzi w Twoim sercu pragnienie. I zawsze będzie to dobre pragnienie. To nigdy nie będzie nic złego. To zawsze będzie dobre, żeby komuś pomóc. Żeby komuś zwiastować Ewangelię. Żeby w tym, czy w tamtym jakieś dobre dzieło wykonać. I on będzie wkładał w Twoje serce to pragnienie. I On też da Ci realizację tego. Da Ci to, czego Twoje serce będzie pragnąć. W psalmie 37 również i 23 wierszu czytamy, Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. A tutaj widzimy kolejną kwestię, że kiedy nasze życie Bogu się podoba, nasza droga się Bogu podoba, staramy się żyć w sposób miły Bogu, to Bóg też będzie kierował naszą drogą. On będzie też różnego rodzaju okoliczności sprawiał. Takie czy inne, przychylne. Tak jak apostoł Paweł mówi, że Bóg otworzył przede mną szeroko drzwi, a w innym miejscu mówi, Bóg zamknął drzwi w danym miejscu. I Pan Jezus mówi, przed kim ja otworzę, to nikt nie zamknie, a jak ja zamknę, to nikt nie otworzy. A więc z pewnością i Bóg działa w ten sposób, że otwiera możliwości, otwiera jakieś drogi. Kieruje tak okolicznościami, że widzimy, że to Bóg to sprawił. Że, że, że ja no, nie, nie przyczyniłem się do tego. Ja pamiętam, jak będąc jeszcze młodym wierzącym, chciałem iść do szkoły biblijnej. I, i, I moja mama wyrzuciła mnie z domu, jak się dowiedziała, że ja do jakiegoś zielonoświątkowego kościoła chcę chodzić. Mieszkałem u babci, miałem rentę po ojcu, bo ojciec cię żył I, i, i, Ale to nie było, wiecie, nie były to pieniądze, które tam mogłyby wystarczyć na pójście do szkoły gliny. Ale miałem w sercu gorące pragnienie, iść do szkoły gliny. I modliłem się o to. Wyobrażacie sobie, że Bóg przysłał z, z Anglii jakiegoś człowieka, który przyjechał do zboru, do kamiennej góry, gdzieś tam na małej, małej miejscowości na, na południu Polski, gdzie spotykaliśmy się w piwnicy, na kartonach. Żeśmy tam się spotykali, tam, gdzieśmy się modlili i rozważali Słowo Boże. I ten Anglik przyjechał do nas na jakieś tam spotkania, parę tam w związku tam z inną, z inną całkiem kwestią. W każdym razie on pojechał do Anglii i tam w Anglii idzie do zboru jednego, a oni mówią, słuchaj bracie, my szukamy kogoś w Polsce, komu chcielibyśmy szkołę biblijną zasponsorować. Czy ty nie znasz kogoś, bo my tak bardzo chcielibyśmy jakiegoś Polaka do szkoły biblijnej posłać. A on się znam takiego tamtaki mieszka na południu. I oni całą szkołę biblijną opłacili. I to myślę, że to było dla mnie potwierdzenie, że Bóg chce, żebym tam szedł. Że, że to były jakieś okoliczności, które Bóg sprawił, które były poza moim, wiecie wyobrażeniem. I coś się ja nikogo nie prosiłem. Nie, nie wyproszałem sobie, wiecie, żeby gdzieś tam ktoś za granicą. W ogóle to nie znałem, tego nie znałem wtedy. Hello ty, potrafiłem powiedzieć. Yes, no. Nie mogłeś to gadać z tym Anglikiem nawet. On tam był na tych spotkaniach, też tam to musiał tłumaczyć dla niego, co ja tam z siebie próbowałem wydobyć. Bóg kieruje. I Bóg sprawia okoliczności. Bóg daje rzeczy, które nam się nadniesie. Jeśli nasza droga mu się podoba, jeśli to, co my zamierzamy, jest jego wolą, wtedy on się zatroszczy o te wszystkie kwestie, które są poza naszymi możliwościami. I on sprawia okoliczności. A więc są, są te powiedzmy kwestie pomocnicie. Tak? Jest ten pokój, który musimy mieć w sercu. Jest to rozkoszowanie się Bogiem i te pragnienia, które On wzbudza w naszych sercach. I są okoliczności, które Bóg nadarza, które pomagają też rozpoznać, czy to, czy tamto jest Jego wolą. I ostatnia tutaj taka dodatkowa kwestia to jest perspektywa innych wierzących. Rady tych, którzy są w Panu. I, I to jest kwestia, która, która Myślę, często jest taka wątpliwa Ponieważ niektóry, Opinie niektórych ludzi, nawet wierzących Czy ich rady mogą być tragiczne Więc rozumiem, że Tutaj trzeba też być ostrożnym W przypowieści Salomona W 15 rozdziale 22 wierszu Czytamy, gdzie nie ma rady Nie udają się zamysły Lecz gdzie jest wielu Doradców Tam jest powodzenie a więc znowu jest to pewna ogólna, biblijna zasada, że dobrze jest się naradzić z kimś. Dobrze jest zapytać się a co ty, bracie, myślisz? A co ty myślisz? I nie zapytać, wiecie, kogoś, kto widzimy, że jego życie się rozlatuje i że on sam błądzi ciągle w ciemności i, i ktoś, kto taki jest, wiecie, raz tak, raz siak, się. Ale jeśli znamy kogoś, kogo dalszymy szacunkiem, jeśli znamy kogoś, kto widzimy, że wydaje się być człowiekiem wiary, że trwa w Słowie Bożym, że żyje po Bożemu, że Bóg wydaje się prowadzić go w jego życiu, działać w jego życiu. Kiedy my mamy wątpliwości, dobrze jest udać się do takiej osoby i zapytać, się, drogi bracie, droga siostro, co myślisz w tej sprawie? Mam taki dylemat. I czasami oni ci wskażą na Słowo Boże i ci powiedzą, słuchaj, to jest takie tam napisane i, i ty tego nigdy nie widziałaś, a oni też widzieli po prostu i ci powiedzą. I będziesz miał wtedy jakiś, jakiś, jakąś pomoc w zrozumieniu tego czy tamtego czasami podzielą się z Tobą. Słuchaj, ja myślę, nie wiem, no, jakoś nie, nie, nie wiem, co w Biblii może na ten temat dokładnie jest, ale mi się wydaje że tak, czy tak. Ja, ja przeżyłem coś takiego. No, możesz to rozważyć, stanowić się. Może później coś, coś im Bóg pokaże. No, dobrze jest cię poradzić. Dobrze jest rozważyć jakieś poważne kwestie. Nie tylko, wiecie, samemu nie szybko, szybko, ale spokojnie. Zadaj pytania. Widzicie, dzisiaj też w jest taka, coraz większa wydaje mi się, postawa takiego wielkiego indywidualizmu gdzie ludzie po prostu y, uważają, że, że, że, że, że są takimi okrętami, wiecie, które z, mają swoje żagle i każdy gdzieś swoją stronę płynie. I, i jak gdyby... No, nikt nie chce, żeby nikt się do mojego życia nie strącał. Ja nie, nie chcę, żeby ktoś tutaj mi e, pomieszał moje jakieś plany i zamysły. I czasami jak tak, wiecie, nawet się ktoś coś z czymś tak wyjdzie, tak jak zaczniemy mu coś radzić, to widzimy, że on wcale nie chce się rady. On to tak nam powiedział, bo tak się wymskło, czy, czy tak po prostu tak, tak myśli o tym. Tak, ale on nie chce naszych rad, człowieku. Ty, ty, oni po prostu już mają swoje umyślone, już, to, już wiedzą, co chcą robić i nie chcą, żeby teraz ktoś im psu jakieś wiecie już wyobrażenie. Nie chcą, żeby tak ktoś im zabierał im pokój. No, no, ty, ty mnie niepokoisz, moją, zabierasz mój pokój, moją. Bo oni już już coś chcą zrobić. I teraz nie chcą, żeby to im burzył tego ich, w cudzysłowie, pokoju, który sobie tam zbudowali, dlatego, że nie mają żadnej innej jakiejś opinii. Nie chcą słuchać żadnej innej opinii. Nie chcą nawet wiedzieć, czy to przypadkiem mogłaby nie być wola Boża, bo to by im pokój zabrała. A tak to w sobie myślą niektórzy. Nawet niektórzy są tacy perfidni. I taką osobą kiedyś też rozmawiałem, która jak zaczęła mi coś tam mówić na temat jej błędnego postępowania, to powiedziała mi, wiesz co, ja w ogóle tego mówię nie chcę wiedzieć, bo, bo po prostu nie jest tak wygodnie, jak ja robię. I, i, I ja najlepiej to nie chcę słyszeć, że coś innego mogłoby być. I sobie myśli, jak ja coś robię w nieświadomości, robię coś nawet może źle, ale robię to z takim przekonaniem, że no, tak chyba jest dobrze. No to Pan Bóg też na to przechwilnie spojrzy, nie? Że, że no, ja przecież to szczerze robię. Ja nie chcę znać jakichś innych rzeczy, bo ja wolę szczerze robić tak, jak ja chcę robić, nie? No takie myślenie niektórych nawet jest. Że po prostu nie chcą, żeby ktokolwiek zmącił ich wyobrażenie tego, co mają robić, jak mają postępować, jakie decyzje podjąć. Dlatego też nikt nie chce o tym rozmawiać, tak żeby się pytać kogoś o radę. Bo jeśli sami coś powiedzą, to nie po to, żeby ktoś im radził, ale bardziej może czasami szukają jakiegoś takie, mają jakieś niepokój, jakąś mało obawy i tak czekają, czy ktoś przypadkiem nie potwierdzi, nie szukają raczej potwierdzenia. I czasami tak to przedstawiają, tak to manipulują tym wszystkim, że tak to wyglądało, że ktoś posłucha tego, no, no, tak, nie powiedzą wszystkiego, tylko tak wybiorą pewne rzeczy i tak to przedstawią, że słuchasz tego, myślisz, no tutaj nic nie wydaje się tutaj w tym niewłaściwego. I oni, o, ta, jeszcze ten mi potwierdził, no to już teraz jestem spokojny, nie? Mogę tak, czy się jak robić. To, to, to nie o czymś takim tutaj czytamy w Księdze Przypowieści. Dobrze jest poradzić się tych, którzy mogą nam coś dobrego powiedzieć i rozważyć ich słowa. Nie jako słowo Boże, chyba że cytują nam słowo Boże, ale rozważyć to i wziąć to pod uwagę i zastanowić się, czy nie ma w tym jakiejś mądrości Bożej, nie ma w tym jakiejś racji Bożej. I ostatnia kluczowa kwestia, bez której tak naprawdę te wszystkie inne rzeczy nie mają znaczenia, nawet Słowo Boże. To jest kwestia naszego całkowitego oddania się w posłuszeństwo Bogu. I jeśli mówimy, że chcemy poznać Jego wolę, to gotowość, żeby ją pełnić. Widzicie, wielu ludzi mówi, że chce poznać wolę Bożą, ale tak naprawdę to są bardzo wybiórczy. I mówią, jeśli Bóg powie mi to, czy tamto, no to okej. Okay. Ale jeśli Bóg tam czy tamto, nie, to, to ja nie zamierzam tak robić. Jeśli ktoś ma taką postawę, że przychodzi, wiecie, niby szukając woli Bożej, a tak naprawdę już ma swoją ukartowane jakieś e, swoją drogę i myśli, że Pan Bóg teraz powie mu, no tak, no ty już sobie tak ułożyłeś, to fajnie tak sobie obmyśliłeś, już tu masz taki plan, no to pewnie, ja, no ja, ja ci mogę doradzić, rób to. No to wtedy na pewno taki człowiek będzie zwiedziony w swoim postępowaniu. Jest taka historia biblijna. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Boży Lud już był u kresu, czy właściwie już, już, już byli zabrani do niewoli. I, I byli już zabrani do Babilonu. Przyszli do Jeremiasza i pytali Jeremiasza Jeremiaszu, jakie jest słowo Pana? Tacy pobożni, starsi Izraela się zebrali wokół Niego i przyszli i mówią Jeremiaszu, Ty prorokowałeś dobrze, że to będzie się stanie. No faktycznie, stało się. No, zabrali to do niewoli naszych, naszego króla i to wszystko zburzyli to miasto. No, tak jak mówiłeś, to teraz powiedz nam, co my mamy robić, jak nas tu zostawili w tej ziemi. Co mamy robić? Jeremiasz jej mówi tak. Nie buntujcie się przeciwko królowi babieńskiemu, ale poddajcie się. I w pokorze róbcie to, co Wam każe. Jak oni to usłyszeli, byli nie. Związali Jeremiasza i uciekli z nim do jutru. Oni już od razu przyszli, chcieli, chcieli, chcieli do tego Egiptu iść, ale mieli nadzieję, że może Jeremiasz też tak im powie, że czas do Egiptu uciekać. A skoro Jeremiasz czepiał coś innego, oni tak swoje zrobili. Związali go, zakneglowali go do Egiptu. I taka postawa wielu ludzi. Mówią, że chcą znać wolę Bożą, że tak, chcieliby wiedzieć, co Bóg chce, ale nie zamierzają wcale robić czegoś, co się Bóg powie, co im nie, co nie jest pomyśli, co nie jest tak, jak oni chcieliby zrobić. I widzisz drogi bracie i droga siostro Jest taki problem z tym szukaniem woli Bożej Bóg już wiele rzeczy Tobie nie objawi I jest wiele rzeczy, które jasno wiesz Dlatego, że Bóg tak powiedział W swoim słowie Że to jest Jego słowem I jeśli jesteś nieposłuszny W tym czy w tamtym jeśli lekceważysz to, co Bóg powiedział w tej czy w tamtej kwestii, to jakże Ty możesz przyjść dzisiaj do Boga i pytać Go Pani, jaka jest wola Twoja w tej kwestii, jeśli Ty w tamtej kwestii jesteś niewierny i nieposłuszny? Jakże możesz liczyć na to, że Bóg będzie Ci pokazywał jakieś nowe rzeczy, kiedy Ty w starych nie jesteś wierny i nieposłuszny? Jaki sens jest pokazywać Tobie, co jest dzisiaj wolą, bo żąda Ciebie w tej czy tamtej sprawie, jeśli Ty w tym, co Ty wiesz, że jest Jego wolą, nie pełnisz tego? Jaki sens? A no niestety, taka jest często postawa. Bo myślenie wielu ludzi, nawet w Kościele niestety, jest nadal takim myśleniem tego Szymona Czarnoksiężnika, który, wiecie, niby się nawrócił, a potem myślą, że za pieniądze można dar Boży kupić. Niektórzy tak myślą nawet w Kościele. Wydawałoby się, że nawróceni są, nawróconymi są ludźmi, ale ich podejście do Boga jest takie, wiecie, jak, jak do jakiegoś, jak do takiej, takiej zczarowanej kuli. Że oni po prostu chcą wiedzieć, co w tej czy w tamtej sprawie zrobić, żeby się dobrze im powodziło. I mówią, Panie Boże, jaka jest Twoja wola w tej sprawie? I myślą, że był taka magiczna kula. Wiecie, po części się, się po części, i ona tam powie, to zrób to i zrób tamto. I tak, tak sobie wyobrażają objawienie Bożej Woli. Tak nie jest. Bóg w ogóle nie jest zainteresowany takim objawianiem swojej woli. Że Ty masz jakiś problem, ty nie wiesz, co zrobić, teraz Panie Boże, pokaż mi swoją wolę. Bo Bóg tak naprawdę jest zainteresowany moim i Twoim sercem. I jego wola w naszym życiu jest czymś daleko, daleko, daleko więcej niż przekazywaniem nam jakiejś informacji. To pogańskie bóstwa, bóstwa tak działają że idziesz do, do wróżki, idziesz do jakiegoś astrologa i on ci mówi, co gwiazdy mają ci do powiedzenia, ale nie oczekują żadnej relacji z tobą, nie oczekują żadnego żadnej miłości, żadnego jakiegoś serca i tego wszystkiego, tylko po prostu ci jest wypowiedź, co masz zrobić, czego nie masz się strzec i tak dalej takie, takie to jest, to jest, to jest, to jest szamaństwo i Bóg nie chce czegoś takiego w swoim Bóg jest zainteresowany tym, żebym ja i ty przede wszystkim kochał Boga żeby ty przede wszystkim chciał Jego poznać, tego, czego On pragnie. Co jest w Jego sercu. Nie po to, żeby teraz jakieś mieć więcej informacji, ale żeby wyrazić w ten sposób naszą miłość do Niego. Żebyśmy pełnili Jego wolę z serca. Z miłości, którą mamy w naszej relacji z Nim. I kluczem, myślę, do wszelkiego zrozumienia, poznania i wypełniania woli Bożej jest pielęgnowanie Naszej relacji z Bogiem, który objawia swoją wolę. Tym, którzy Go, jak czytaliśmy wcześniej, kochają. Którzy się Nim rozkoszują. Którego droga Mu się podoba. Dla takich ludzi jest poznanie woli Bożej, objawienie woli Bożej. Jeśli bez całego serca przede wszystkim chcemy znać Jego. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w X rozdziale takie ważne słowa. Uważnie się wsłuchajmy w te słowa. Pan Jezus powiedział tak Ja jestem dobry pasterz I wiecie, że pasterz to ktoś, kto Prowadzi owce, tak? To jest ktoś, kto przewodzi To mówi dzisiaj na to pastwisko Jutro na to pastwisko Teraz idziemy do wodopoju Pasterz kieruje owcami a więc tutaj ta idea jest Tego, który prowadzi swoje owce A więc ta, o której dzisiaj mówimy I Pan Jezus mówi Ja jestem dobry pasterz I mówi tak I znam swoje owce i moje mnie znają ja znam swoje owce i moje owce też mnie znają więc jeśli chcesz znać wolę pasterza to musisz znać pasterza najpierw musimy znać jego jeśli on ma być naszym pasterzem nas prowadzić i musimy pielęgnować społeczność z nim przede wszystkim Musimy przede wszystkim Jego głosu słuchać. Pan Jezus dalej kontynuuje w 27 wierszu. Mówi, owce moje głosu mojego słuchają. Ja znam je, a one idą za mną. One idą za mną. Czyli po pierwsze musimy Go znać i musimy wiedzieć, gdzie On idzie. Co On robi? I tego, to, to nie jest coś takiego, wiecie, że, że, że, że, że, że jest jakiś problem, jest jakaś sytuacja i teraz my nie, nie, nie wiemy, co zrobić. On nam teraz, pyk, pokaże. Teraz zrób to, teraz zrób tamto, teraz zrób siamto. Jeśli my go nie znamy, jeśli my nie wiemy, kim on jest, jak on działa i to dalej. Nawet jeśli nam cokolwiek pokaże, to my tak nie rozróżnimy tego jego głosu od tych wszystkich innych głosów, które słyszymy. On już mówi, moje owce znają Mój głos. I w innym miejscu też mówi dalej, w tym samym fragmencie, mówi, za obcy nie pójdą. Ale pójdą za mną, bo znają mój głos, bo są przyzwyczajone do mojego głosu, bo dobrze wiedzą, jak ja mówię, co ja mówię. ale więc to jest kwestia więzi, jest to kwestia relacji z nim. Jeśli to mamy, to będziemy przez niego prowadzeni. Luter kiedyś powiedział, nie znam drogi, którą on mnie prowadzi, ale jak dobrze znam mojego przewodnika. Nie znam drogi, którą On mnie prowadzi. Ale jak dobrze znam mojego przewodnika? I to jest kwestia tak naprawdę, jeśli chodzi o to, o to poznanie woli Bożej. Czy my Go naprawdę znamy? Czy my znamy Boga? Jeśli znamy Boga, to będziemy widzieli, jaka jest Jego wola. Jeśli ktoś Was zna mnie dobrze, to wie, jakie są moje upodobania. Co lubię, czego nie lubię. Im lepiej mnie znacie, tym lepiej będziecie znali moją wolę, tak? I mi nie chodzi o to w relacji ze mną, że ktoś tam, wiecie, ja mu coś tam napiszę, że ja mam takie, czy takie, czy takie, czy takie życzenie, jeśli to ma być relacja. Ja chcę, żeby on zna, znał mnie, wiedział. Ja nie muszę mu nawet powiedzieć pewnej rzeczy, on będzie od razu wiedział, że to mi się spodoba, tamto mi się nie spodoba. O ileż bardziej jest to ważne w relacji z Bogiem. Aby wiedzieć, co jest Jemu miłe. Co się Jemu podoba, co go chwali, co, co, co będzie czymś, co, co On pobłogosławi, w co on zainwestuje swoją moc. Jeśli Jego znamy, będziemy też widzieli, jakie są Jego podobania, jaka jest Jego wola. W tym, że w psalmie 37 jeszcze raz i w piątym wierszu czytamy takie słowa, powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. On wszystko dobrze uczyni. Jeśli my Mu zaufamy, jeśli my Mu powierzymy swoją drogę, to On się zajmie. Nawet nie musimy wszystkiego wiedzieć, my nie musimy wszystkiego rozumieć, bo i tak nie jesteśmy w stanie pojąć tych wszystkich dróg Bożych. Boże drogi to nie nasze drogi, Jego myśli to nie nasze myśli. I świat jest tak zawiły, my widzimy tylko taki maleńki skrawek z tego wszystkiego, co dzieje się w naszym własnym życiu i wokół nas. Nie jesteśmy w stanie pojąć tej całej złożoności, w jakiej żyjemy. A Bóg to wszystko widzi. I Bóg mówi powiesz mi swoje sprawy, zaufaj mi zdaj się na mnie w, całej, w całości zaufaj mi, powiesz mi to wszystko a wtedy on wszystko dobrze uczyni on się zatroszczy, on twoje drogi wyprostuje, on twoje błędy naprawi, on to wszystko co my w swojej niezdarności, i słabości namieszamy, on to wszystko wyprostuje i użyje tego, nawet naszych słabości, nawet nasze błędy, nawet nasze niedoskonałości a my musimy Go znać. My musimy Mu ufać do tego stopnia, że powiemy, Panie, cokolwiek zechcesz, to jest dobre. Nawet jeśli ja tego nie rozumiem. Nawet jeśli mi to nie pasuje. Nawet jeśli mnie to będzie bolało w moim mniemaniu. Nawet jeśli mi się wydaje, że to nie jest coś, co ja chciałbym. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja. Takiej postawy mamy mieć w sobie. Jaka była w Chrystusie. Który nie szukał swojego, który nie, nie doszukiwał się tego, żeby Jemu było wygodniej, przyjemniej i miło, ale który przyszedł i się samego siebie i pełny doskonale wolę swojego Ojca. I On jest naszym wzorem naśladowania. Ten, który powiedział, Ojcze, jeśli to możliwe, to oddaj ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, też Twoja. Nawet w sytuacjach, kiedy coś nie jest po naszej myśli, nawet jeśli to budzi w nas lęk, nawet jeśli to y, będzie nas wiele kosztować, to musi być nas ta postawa. Panie, wszakże nie moja wola. I z taką postawą Bóg może coś zrobić W życiu takiego człowieka Bóg może działać Takiego człowieka Bóg może prowadzić Jeśli zgubimy z oczu Jezusa Jeśli nasza społeczność Z naszym Panem Oziębnia To będziemy zgubieni bez względu na to, jakich sztuczek byśmy nie używali, żeby odkryć Jego wolę. Jeśli chcemy Go znać, jeśli chcemy znać Jego wolę, musimy przede wszystkim pielęgnować naszą wiosnę. Musimy znać naszego pasterza. Musimy znać Jego głos. A wtedy On nas będzie prowadził. Jak Bóg pozwoli za tydzień spojrzymy jeszcze szerzej na tę kwestię Popatrzmy na te dwa aspekty Bożej Woli, które też żeśmy wspominali w środę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, proszę. Kochany nasz Panie, tak bardzo dziękujemy Tobie za ten czas w tej społeczności rozważania Twojego słowa, rozmyślania nad tą kwestią Twojej woli. Mimo, że nie jesteśmy w stanie zgłębić w całej pełni tego tematu, prosimy, byś przez Twojego Ducha Świętego pomógł nam zrozumieć to, co Ty dzisiaj od po nas powiedziałeś. Byś pomógł nam Zastanowić się i rozważyć naszą postawę wobec Ciebie. Czy rzeczywiście przede wszystkim zależy nam na relacji z Tobą? Czy rzeczywiście nade wszystko chcemy poznać Ciebie, jedynego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś? Czy to jest naszym życiem, czy to jest naszym celem, czy to jest naszym największym pragnieniem? I czy to jest przyczyną, dla której też chcemy znać Twoją wolę, aby ją pełnić? Czy może jesteśmy wciąż, jak te dzieci, czy wciąż jesteśmy w tym naszym pogańskim myśleniu, poszukiwania jakichś nowych informacji, poszukiwania jakichś tylko wskazówek, aby się nie potknąć, aby nie wpaść w jakiś dół, aby nam było dobrze. A tak naprawdę w tym wszystkim Ty jesteś na drugim planie i my się liczymy i to, jak nam się będzie powodziło. Prosimy, kochany Panie, byś mówił do naszych serc i pokazał nam, gdzie jesteśmy jaka jest nasza postawa wobec Ciebie. Prosimy, kochany Boże, byś wyzwolił nas z wszelkiego błędnego myślenia, wszelkich jakichś takich zachowań, w których ślepo, bezmyślnie kopiujemy jakieś schematy, Zamiast czekać na Ciebie, zamiast szukać Ciebie, zamiast lgnąć do Ciebie i prawdziwie z tej bliskości z Tobą i z poznania Twojego Słowa czerpać mądrość i światło, aby na naszych drogach nie potykać się i nie błądzić. a i Twój Święty Duch, Panie, działa w każdym sercu. Proszę szczególnie, Panie, o tych z nas, którzy jeszcze chcą żyć według własnej woli, którzy nie chcą kierować się tym, co mówi Bóg, ale chcą być Bogiem dla samych siebie którzy sami chcą decydować o swoim życiu, o swoich decyzjach i którzy jedynie wołają do Ciebie, kiedy są w jakiejś trwodze, kiedy są w jakimś problemie, i nie znajdują wyjścia. Proszę, kochany Panie, byś w szczególny sposób przemawiał do ich serc dał tę łaskę zobaczenia Ciebie jako dobrego pasterza, który nie prowadzi swoich owiec na zagładę który nie prowadzi ich na jakieś pastwiska, na których nie ma dobrego pokarmu. Ale abyś objawił się jako ten, który jesteś, dobry pasterz, który kocha swoje owce i który kładzie swoje życie za owce. Który nie chce zagłady swych owiec, ale chce dać im to życie i to obfite życie. I że Twoja wola jest najlepsza, jaka może być w naszym życiu, że nigdy sami nie wybierzemy tak dobrze, jak Ty wybierzesz. I nigdy sami nie zdecydujemy tak dobrze, jak Ty zdecydujesz. Jedynie możemy po gorzkim owocu przekonać się o błędach naszych i to, co nam się wydawało dobrym, jakże często okazuje się popiołem, jego ryczą i przynosi żal i rozczarowanie. Daj, Panie, byśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, wzrastali w poznaniu Ciebie. I w ufności zaufamy do Ciebie, że to, czego Ty pragniesz, Twoje decyzje są najlepsze. I to jest prawdziwe życie. I to życie, które ma wieczną zapłatę i wieczny dobry owoc. Pomóż nam ufać Tobie. Wzmocnij naszą wiarę. I w naszej chwilności podtrzymaj nas swojej łaskowości, tak jak zechcesz, kiedy trzeba. Daj Pani Twoje znaki, Twoje potwierdzenia i też przy nas, kiedy słabniemy, prosimy. Daj, Panie, by nasze serca pragnęły być blisko Ciebie. pociąga nasze serca ku Tobie, prosimy. Przemieni nasze myślenie. Przemieni nasze życie ku chwale Twojej, prosimy ale Twojego imienia Amen